opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście Opiwie za mikrofonem Mateusz Bajoszewicz. Dzisiaj słyszymy się nietypowo, ponieważ w czwartek a to z tego względu, że jak zapewne wiecie dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień stałtu Ja postanowiłem świętować Oczywiście przy odpowiednim gatunku piwa, i tak więc mam ze sobą małą buteleczkę 03 stautu, który jest e, dosyć egzotyczny, ponieważ pochodzi z Islandii. Dostałem go w przesyłce od Sebastiana z jednym ze stautów, które omawiałem już e, spory czas temu w podcaście. Wtedy miałem do czynienia ze stautem doprawionym lukrecją. Dzisiaj mam zwykłego stauta. Takiego może ciut mocniejszego, bo 5,8% alkoholu. Butelka wygląda naprawdę zachęcająco. Zwłaszcza może nie sama butelka, jak, jak główna etykieta tego piwa. Jest prosta. Jest wydrukowana na takim lekko pożółkłym papierze. Kolory czcionek to tylko czarny i czerwony. No ale całość wygląda naprawdę bardzo estetycznie. Bardzo prosto, bardzo tak rzemieślniczo i zdecydowanie zachęca do spróbowania piwa. Nie wiem, czy jest ono w terminie, czy jest po terminie przydatności do spożycia, ponieważ nie ma nigdzie wybitej daty na butelce. Być może była i się starła, może na kapsu była, może gdzieś na butelce. No w każdym razie nie widać jej. Jest to produkt naturalny, lokalny, taka, taki jest tempel na etykiecie. E, fajnie. Fajnie z tego względu, że może fajnie, fajnie dla osób mieszkających w Islandii, że mogą sobie takie lokalne produkty kupować, próbować jak piwo właśnie. Dla nas w Polsce to nie ma większego znaczenia, ponieważ piwo i tak nie jest dostępne. E, ale ogólnie Parę, parę osób na świecie je już próbowało, ponieważ piwo ma swój profil na, e, na portalu RateBeer Jest ocenione na 82 punkty w 100 stopniowej skali. No, nie jest to najlepszy wynik, ale no, na pewno też nie jest jakiś e, słaby wynik. Tutaj to mm, na pewno nie. Piwo ma 59 ocen, także no, sporo osób je oceniło. Może też to nie jest jakaś oszłamiająca ilość w porównaniu do, do innych piw, ale no, jak na taką egzotykę, no to naprawdę całkiem nieźle. Głównie oceniały osoby z naszej północy, czyli ze Szwecji, z Islandii, z, z Norwegii, z Danii, ale również znalazły się też oceny z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych. Nie widzę żadnej polskiej oceny, ale w sumie też nie chce mi się wszystkich przeglądać. Piwo, jak już mówiłem, dostałem w paczce od Sebastiana, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie równie dobre jak poprzednie piwo. Mam nadzieję, że wysłuchając dzisiejszego podcastu, również macie ze sobą jakiegoś stałta. No, wypada ten dzień jakoś uczcić ciemnym, czarnym piwem. Jeżeli nie macie ze sobą stałta, no to zróbcie pauzę Idźcie do jakiegoś sklepu no i kupcie jakiegokolwiek. Nawet, nawet z polskich stałtów, bo one też przecież są no uważam, że bardzo dobre. Żaden nie powinien się niczego wstydzić. Ale może ja będę wracać do, do mojego piwa i będzie czas na otwieranie i kosztowanie. Piwo otwarte pachnie wydaje mi się OK, nic nie powinno być popsute. Tak więc pomimo tego, że nie znam terminu przydatności do spożycia, no to nie powinienem się tutaj nadziać na żadną przykrą niespodziankę.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 Bardzo, bardzo dobrze. Jest idealnie czarne. Nawet w, chociaż, chociaż w najcieńszym miejscu tego pokala można jakiś tam brązowy prześwit zobaczyć, ale ogólnie piwo jest idealnie czarne, pokryte brązową drobniutką pianą, która, która początkowo była wysoka na jakieś 3, może nawet 4 cm. Teraz ma centymetr i wygląda naprawdę świetnie. Piana składa się z kilku średnich, ale przeważnie bardzo drobnych pęcherzyków. Nie jest to może aż tak e, piękna piana jak na przykład w Guinnessie Draught. No ale wiadomo, tutaj piwo nie jest azotowane, więc mimo wszystko i tak pianę uważam za, za doskonałą. Oblepia wyraźnie szkło, zostawia firanki. No, perfekt. Do piwa pasuje idealnie. W zapachu pierwsze moje skojarzenie to jest taki intensywniejszy Guinness Draught. Piwo pachnie kawą, pachnie, pachnie czekoladą, pachnie palonym jęczmieniem. Wydaje mi się również, że tutaj w odróżnieniu od Guinnessa pachnie również lekko mlecznie. Ten zapach przez ten mleczny aromat jest taki... Bardziej delikatny, lekko słodszy i chyba jeszcze bardziej zachęcający. W smaku, no zdecydowanie mamy do czynienia ze stoutem. Bardzo dużo palonej kawy, takiej mocnej. Do tego lekki kwasek, jak to zdarza się w stoutach i to bardzo często. Lekki czekoladowy aromat, taki podobny jak jak ten w porterach bałtyckich, tylko że dużo, dużo łagodniejszy. Całość jest nisko nagazowana no i ma dużą pijalność, naprawdę. Piwo smakuje wybornie, chociaż wydaje mi się, że, że dla mnie taka porcja jednej butelki 0,33 to jest optimum, ponieważ e, posmak kawowy jest e, tak intensywny że dla mnie więcej to by było chyba troszeczkę męczące pomimo tego, że piwo naprawdę wielkimi łykami się pochłania no ale jednak jakiś wrażliwy jestem na ten smak bardzo, bardzo dobry stout Sebastianie, dziękuję Ci, bo i z tym, i z poprzednim piwem trafiłeś idealnie dobre, dobre w Polsce egzotyczne piwo no i jeżeli ktoś z was będzie miał kiedyś okazję spróbować, to serdecznie polecam. Z dwóch islandzkich stautów, jakie próbowałem, oba były bardzo dobre. No to wróży, że albo Sebastian wybiera dobre piwa, albo w Islandii waży się tylko dobre piwa. Oczywiście najlepiej by było jakby obie z tych możliwości były prawdą ale podejrzewam, że, że nie wszystko w Islandii jest takie kolorowe. Zresztą, jak i w każdym innym kraju na świecie, trafiają się piwa lepsze i piwa gorsze. No ja mam niezmiernie wielkie szczęście, że na te bardzo dobre trafiłem. Jeżeli miałbym to piwo do jakiegoś gatunku stoutu sklasyfikować, to, to wydaje mi się, że będzie to dry stout. Znalazłem na Raidbirze informację, że piwo zaczęto ważyć stosunkowo niedawno, bo w 2008 roku teraz mi się trochę piwo ogrzało i w zapachu oprócz tego, że czujemy oczywiście tą paloność to dają się wyczuwać takie lekkie, bardzo lekkie kwiatowe akcenty przyjemne to jest i fajnie pasuje do takiego ciemnego piwa może nie jest to jakieś typowe, ale ale bardzo, bardzo fajne. Jeżeli bym miał na 10 punktów to piwo ocenić, no to zdaje mi się, że siódemeczkę tutaj można spokojnie wystawić, 7,5 nawet, bo piwo dobre, piwo bardzo pijalne, piwo, do którego bym chętnie wrócił, no ale mimo wszystko jakoś na kolana nie rzuca. Wiem, że to, co wcześniej mówiłem, z Sprawiało, że, że nie usłyszeliście o żadnym minusie tego piwa, no bo faktycznie minusów tutaj się doszukać nie mogę. Jest, jest bardzo dobre, no ale uważam, że na dziesiątkę mimo wszystko nie zasługuje. Niemniej jest to, jest to jeden z lepszych stautów, jakie piłem. Zdecydowanie polecam. No i miłego Międzynarodowego Dnia Stautu. Trzymajcie się ciepło, mówił Mateusz Baniuszewicz.